To jest Quebo na Tusty, elektryka, blentej. A na co? A dlaczego? Pu pu buu pu Pow! Na noc statystyka to wrogi antonim Bo zakładają coś w nim najczęściej Kończysz goły, bleb rozbić stoł Jak pierdolony Jaruzelski Nie mogę się odsłonić podczas gierki jak Jakub Koselski Śladów depresji nie znajdziesz po geotezji Odkuwam się dopóki stos jest ciepły, los jest ślepy Ale uśmiecha się do mnie jak jej Charles Tu ludzkie oczy mówią tylko jedno Gdzie hajs? Dopóki trzymam w garści kości Tyle lat uczę te rączki Niezdarności, moje życie to poker Ukartowany spektak, co jest kotek? Myślałeś że życie to czat, ruletka To emocje, flow i szukanie asów morda Życie to wojna, tarją tarota Przetasuj, rozdaj Przetasuj, rozdaj Przetasuj, rozdaj, Przetasuj, rozdaj. Wszędzie w tym roku jak trzy lata temu Cuczajs, co ty chłopie możesz wiedzieć tu o byciu bucem Wszystko co mam w ręku to obrócę Ziomek, dejmij, żetony, ziomek, dejmij, kapuchę O, gruz pod kartą, to nie asyst rękawa To Warszawa, polo, dres, kontra, korpo, krawat. Jestem tam, gdzie jest hajs zabawa B do G, wszystkich farczarzy tu pozdrawiam Słychać prawa, no to pewnie dla mnie Ty wydałeś grube szano przy tej wiejskiej sarnie Ona kocha te wycieczki na mazo Chłopakowi znowu wciska farmazo Pokerowa ja papuki wuda, tu nie zmyje makijażu Nie pamiętam jak było ani razu Nie pamiętam jej twarzy, nie pamiętam głosu Choć dla ciebie pewnie to ekstazy I są obcisłe. Normalnie kupuję w Europie, czy znaczy w Polsce. <głos> Normalnie Z kupuję Europie. w Europie, kurwa. Jak kupuję w Polsce. Jaka ma fashion. <głos> <głos> Jak kupuję w Polsce, kupuję M-ki zawsze, rozmiar, a w Stanach kupiłem S-ki są większe od M-ek y, Nieźle, nieźle czarek. Kurwa, Serio? kupiłeś sobie też y, małą kolę w, w Stanach i to było 7 litrów? Powiem wam, że kupiłem sobie napój za 99 centów w puszce, która miała 700 ml, więc pozdrawiam. Człowieku, kurwa, wiesz, że teraz po prostu mój światopogląd runął w tym momencie, co powiedziałeś, to jest tak stanowite... Złote runął. Święty y... gargamel. No dobra, no. Gargamel. Co teraz? To było, był ten hazard już, czy nie? Tak, był hazard i teraz, i teraz, i teraz uwaga, typowy przedstawiciel klasy gender, Kasia Grzesiek. <głosy> you <laughs>